Panią Skarbnik, Panią Meceną, widzę Pana Komendanta, widzę wszystkich. Przybyłem na dzisiejszą sesję na ustawie z obecności. Stwierdzam forum i otwieram XXIV sesję Rady Miejskiej w obrach 2 marca rok 2012 roku. W związku z tym przegląd lokali przeznaczonych do remontu z przeznaczeniem na lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe. dotyczące jednostek kultury i jest taka możliwość, yy, aby yy, połączyć te nawet takie prosaicznych yy, rzeczy, jak księgowość, sprawozdawca czy, czy zarządzanie, powiedzmy tym, tym wszystkim, bo yy, I'll you Tego, tego, to była się kontrola Komisji Rewizyjnej w Przedszkolu Publicznym. Jednak z, ani z protokołem, ani z wnioskami, które wynikały z, z przeprowadzonej kontroli nie mogę Państwa zapoznać, gdyż nie, protokół nie został omówiony na Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5. Informacja przedstawiciela Gminy To y, gorszy rok, jeżeli chodzi o przestępczość. Y, Zakończyły działalność dwa duże zakłady pracy, y, fabryka dywanów i zakładania zbiorów. Z tego się wzięła taka, powiedziałbym, część przestępczości mało widoczna i może nie bardzo szkodliwa. Y, drobne kradzieże kradzieże złomu bardzo dużo. To spowodowało taki, powiedziałbym, wzrost w liczbach przy procentach w tych w takich najgorszych kategoriach o 110%. To jest, może to nie jest bardzo dużo bo to mówimy o 15 przestępstwach więcej, ale to takie drobne niż o to przestępstwo, tak mi chodzi. Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o Jesteśmy liderami. Codziennie 5 razy, minimum 5 razy interweniujemy w rodzinach, gdzie dochodzi do jakichś nieporozumień na tle alkoholu. Z tego wychodzi, że jedna osoba dziennie, a tych tak 300, trafiło do wytrzeźbienia w zeszłym roku. Kolejna, kolejne 100 osób, czy blisko 100 osób, oddane pod opiekę rodziny. Kolejny z osób do różnego rodzaju zakładów leczniczych, czyli mówiąc tak proste jest 500 osób gdzie, rocznie, które w trzeba się zaopiekować, bo sobie za dużo dopiero. To absorbuje dużo czasu, bo takim osobom musimy zapewnić bezpłatną opiekę medyczną, każdego musimy przebadać, potem dopiero Ten alkohol to również na drodze 157 osób w zeszłym roku, które zostały zatrzymane podczas jazdy po życia alkoholu. W bliskiej miejscowości Karpacz, takich jest 6 zatrzymano 50, w szlastkiej porębie 52, tutaj 157 Pijemy, lubimy pić, ale tam gdzie jest problem bezrobocia, tam jest problem alkoholizmu. Co tego alkoholizmu ugrą się inne problemy społeczne. Pani dyrektor kawałek prawdopodobnie będzie miała pełny obraz wniosków o leczenie związane z problemem alkoholowym. Tych wniosków jest każdego roku dużo więcej. Ktoś wyliczył, że wyleczalność alkoholików to jest mniejsza jak wyleczalność raka. Poniżej 10% taka wyleczalność. Problem społeczny gmin, takich jak Kowale, gdzie jest właśnie dużo wyleczalności. Czekam, Was się, uruchomią nowe miejsca pracy. Może wtedy, trudzie znajdą zatrudnienie i będą mniej gminy. Być może. Skończyło się refundowanie dwóch etatów dzielnicy w zeszłym roku. No, no, no. Tych dwóch funkcjonariuszy, jeden z nich od razu po zrozwiązaniu kontraktu przeszedł do pracy w innej jednostce. Nie. Natomiast drugi pracował jeszcze przez chwilę na tzw. nadetacie. W tej chwili tego nadetatu już nie ma. Był wakat, w to miejsce ten nie. funkcjonariusz pracuje dalej. Brakuje paru tych służb, szkoda, że nie możemy tylko Pan również mówił o monitoringu. Fajnie by wytworzył, był się pojawić. Jest to dobre narzędzie do pracy. Wiele miast z tego korzysta i są z tego wymierne. Także czekam, Panie Burmistrzu, aż dojdą do porozumienia, że dojdzie Pan do porozumienia z jedną piastą, ruchają się te środki Unii Europejskiej. Na pewno spowoduje to... Może nie... Z, spadnie przestępczy, ale wzrośnie poczucie jest. z pismo Pana Burmistrza z dnia 16 stycznia 2012 roku i powiedzi Prezesa Zarządu Spółki, która wpłynęła do dotychczasowego Urzędu 8 lutego 2012 roku. Sprawa dotyczy pochłania reprezentanta Kowar w Radzie Nadzorczej Spółki, który nie został wskazany przez Burmistrza Miasta Kowary. Radni Klubu Samorządowiec opierają w 100% pomysł wystąpienia Pana Burmistrza Mirosława Górzeckiego do nich z wnioskiem o dokonanie kompleksowej kontroli KSWiK spółka z wraz z oceną przeprowadzonego procesu inwestycyjnego. Proszę bardzo. Czy ktoś do Pana Burmistrza? Proszę. Ja również mam interpelację do Pana Burmistrza. pozwolę sobie przeczytać. W imieniu swoimi mieszkańców Kowar Górnych zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza na następujących sprawach. Co dalej będzie działo się z obiektem po byłej Szkole Podstawowej nr 2 w Zadnicy Wiejskiej? Co z salą sportową przynależną kiedyś do tej szkoły? Niepilnowane przez nikogo boisko ulega również dewastacji. W ogrodzeniu są dziury, pręty już są podejmowane Obok jest składowisko wyrzucanych telewizorów i starych mebli. Sala niegdyś sportowa została w tą zimę zalana wskutek awarii rur. Jest to początek niszczenia tego obiektu. Czy nie należałoby się zastanowić nad przeznaczeniem budynku po szkole i hali sportowej na adaptację mieszkań? Skoro taką rudera jak wyska 66 przeznacza się na remonty celem uzyskania mieszkań socjalnych, to dlaczego pozwala się na samoistą degradację takiego budynku, jakim była szkoła? Od kilku, lat, od kilku lat jest systematycznie dewastowane, a miasto przejmuje rudery do zagospodarowania, takie jak dworzec PKP, na który trzeba wydać krocie, aby mógł się tam cokolwiek przydać. Wiadomo nie od dzisiaj, że w mieście występuje chroniczny brak mieszkań substancja pobóły szkole i hali sportowej nadają się na cele mieszkalne. Liczymy na y, rozsądne przeanalizowanie problemu i podjęcie odpowiednich kroków w tym aśmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś pytania, 2012 roku w sprawie ustalenia górnej stacji opłaty za usługi i odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowary. Eee, poprosiłbym sobie o dopisanie w paragrafie trzecim, iż uchwała wchodzi w życie po około 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 2 kwietnia 2012 roku. Ktoś ma pytania co do projektu uchwały? Czy ja mam tylko pytanie, w sumie takie, Chciałbym merytoryczną odpowiedź też na to pytanie. To jest myślę, pytanie do Ciebie Pan ja, jako takiej inicjatorki, jesteś Przewodniczącym Komisji yy, Ochrony środowiska i pytanie moje jest takie, bo wiem, że uchwała jest przywiezana z Wysłachowicach, Pana Wylda, mało to znaczy, no, no, co tam się zmieniło w tej uchwale, oprócz stawki I dlatego mnie to zastanawia, dlaczego na przykład stawka, która obowiązuje w Wysłachowicach 11 złotych. W kowarach została zmieniona 12 złotych, czy to jest poduszkowane po prostu Stawka 12 złotych nas się z tego. Jeszcze obowiązująca wcześniejsza stawka była <coughs> wyższa kwota niż 11 złotych, obowiązywała stawka do końca roku 11,72 zł. Jest ona średnią ze wszystkich gmin podzieloną przez należącą do Związku Gmin Karkonoski. Dokładnie wyszło tam 11,78 zł. Jest to, jest to kwota zaoponulona. Komisja, to jest inicjatywa Komisji mojej ochrony środowiska przy handlu usług i rolnictwa i myślę, że jest kwotą odpowiednią, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości nie jest podstawa prawna do wyliczenia tego. Nie, nie, nie. O oszustwie się Państwa się no, nie jesteśmy prawnikami. O obsługi prawnych trzeba no, się Bo ja może się wypatrzyłem, ale Ci się państwo tak zwaną. Mogę jeszcze się odnieść do tego, iż wypisze, w związku z pismami rozdzielonych przez przedsiębiorstwo kubawskie, że w związku z przyjętą uchwałą zgromadzenia z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Księgach Kostrzyce Z dniem 1 stycznia 2012 została podwyższona opłata za składowanie odpadów na składowisku. W w niniejszym informuję, że z dniem zostaje podwyższona cena za obsługę wywozu nieczystości stałych od jednego mieszkańca przy wywozie nieczystości stałych z raz w tygodniu i jest ryczał. Ta kwota w tym ryczałcie wzrosła o kwotę 78 groszy. Mam tutaj dokładne wyliczenia. Eee, w stosunku, odnosząc się do, do, do tego pisma, do jednej osoby, jest to kwota 78 groszy, a de facto zostało to podniesione o kwotę e, 348. E, 3, 3, a powinno wzrosnąć e, w związku z tym pismem, odnosząc się do zgromadzenia i do uchwały. E, kwotę 78 groszy, a de facto została podniesiona do stawka o 3,48. Więc yy, tak się odnoszą do tego pisma i do informacji przedstawionej przez firma. Ja rozumiem, tylko chciałem regulując co te kwoty, nie przedstawiamy czyli 12 zł czy inna, ponieważ kwota czy nie jest tutaj obowiązkiem powiedzmy oparcie się o jakieś podstawy prawne, które mówią jaka ta kwota będzie. Bo to jest znalazłem ustawy o samorządzie nie o samorządzie, tylko o ustawie tej, tej um, porządkowej, pewne ustalenia, ale to może jeśli Pani, Pani Mecynantowie, to, to bardzo proszę. Nie wiemy, my wiemy, co jest na naszym terenie, to i nie ma co się dzieje w tym terenie. Proszę Państwa, Bardzo proszę, jakby. Czy ktoś jeszcze w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przyszedłem projektu uchwały. Rada Miejskiej w Kowarach z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie 1 paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie po, uchwały, po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 2 kwietnia 2012 roku. Kto z Państwa, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Yeah, at Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania do Pani Skarbnik, to proszę bardzo, jeżeli nie, to przeczytam projekt uchwały. Nie widzę, czytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarta w paragrafach pierwszym, drugim, trzecim. Paragraf numer cztery. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kowary, miasta Kowary. Paragraf numer pięć. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa pracuje za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Sprawy różne. I może ja na początek odczytam, dostałem od Pani Sylwii przyszło zaproszenie na spotkanie na temat partnerstwa lokalne organizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wieloniej dużej. Spotkanie odbędzie się dnia 13 marca 2012 roku, to w jest po godzinie 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowalach. Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć, to proszę sobie zapisać. Temat spotkania partnerstwo lokalne, organizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatywy Pozarządowych. 13 marca, godzina 16.30, Bycia tam lokali. Jeszcze raz, 1, 2, 4, pan, czy... pan. nie mogę pan, które ci. nie chciałam sobie. Eee... No pan, który Przygotuje, przygotuje. Wiem, że tam była kwestia taka, a rozmowy, a czy tam była kwestia jeszcze taka, że, że on, on nie podpisać a później miało być przygotowane jak gdyby. Przepraszam, że poza w co była, tak ja dostałem taką informację, że, że dopóki że też on nie podpisze, a później nie zostanie przygotowany, jakiś sam, sam lokal do, do sprzedaży, no to tak, jakby ta uchwała a nic, tak, nic wiesz, nie da. Nic nie da. No czekamy, jeżeli będzie umowa, pytanie, czy jeszcze raz będzie jakaś komisja przechodzić z urzędu, przykład, bo no, droga jest użytkowana dosyć długa, tych ubytków naprawdę powstało dosyć sporo. I... Umowa jest objęta gwarancją, czy Stojucie, jadę, tak? Te, i przy kamieniaku od jeszcze, kamieniaka będzie zakaz zatrzymywania. Jeszcze mam takie zapytanie już o inną ulicę, ulicę Kartanowską, o to nowe skrzyżowanie, bo, bo naprawdę było dużo wypadków, czy nie było wiem. Było 10 kolizji z tego, co wiem od Pana Komendanta. E, w tej chwili zwróciliśmy się oficjalnie z pismem do, do Pana Komendanta, po e, określenie ile tych policji było, jakie były zdarzenia, żebyśmy mieli materiał tego komisarza policji się tutaj y, posługiwała takim faktem, że y, przywożone są dostawy książek, takie sprawy i y, tam dostawcy mają problem z zjazdem. Pani Przewodniczący, ja się dziwię, że Pani... Dzień